do so... Go! Uh -huh. możliwości przystąpienia gminy do projektu, który miałby na celu rozwój biblioteki. Czy Pan Burmistrz nam nie odpowiedział, czy to będzie Policja po dawnym MOPS-ie na dole przy przedszkolu dawiu to też kto jest cały właściciel? plac, kto jest ale to, jest, to nie jest na terenie, tylko to jest pomiędzy jednym a drugim terenem na tej drodze. Przy tej drodze jest wysypana cała, wysypana cała wersalka, wersalka w jednicy przy ulicy Nieogórskiej. No i na osiedlach wszędzie też meble i tak dalej jakieś taka możliwość teraz, że w załączeniu. Dostał Pan również e, na takich kartkach A4 skserowane, skserowane e, zdjęcia z opisami i pytaniami. A dodatkowo 29 marca przedstawiłem Panu w ramach interpelacji również zdjęcia, świeżo wywołane właśnie przez, e, przez e, Panią Radną Pietraszy, która mi przekazała właśnie przed sesją te zdjęcia. Także dostał, e, dostał e, Pan, że tak powiem, w ramach interpelacji do ręki. Także to nie jest tak, że Pan żadnych fotografii nie widział. Tak samo, tak samo rozumiem też troszeczkę rozgoryczenie Pani Radny i, swo, i również wyrażam się w swoim imieniu, ponieważ na te nasze pytania, których się uzbierało ponad 90 dostajemy cztery odpowiedzi odnośnie praców zabaw, czy, czy pojemników, czy, czy, czy oświetlenia. Także takie moje zdanie w tym temacie. Ja, Rozumiem, że czas, czas od tamtego wydarzenia, czy od 26, 26 marca no jest odległy. No, ale mimo wszystko, jeżeli komisja się napracowała, była to komisja wyjazdowa. Dodatkowo korzystaliśmy z wiedzy i możliwości osób trzecich, które y, udzieliły nam swoich y, fotografii i swoich pytań, także bardzo prosiłbym o, o, później, że, o odpowiedzi bardziej rzetelne na, na pytania zgromadzone w protokole no, i Ja mam taką prośbę do Pana Przewodniczącego, abyśmy